Witam serdecznie. Ten krótki film, jak słyszałem tutaj z komentarzy, nieznany nawet uczestnikom do, do dnia dzisiejszego, wprowadził nas w klimat dzisiejszego spotkania. Oto bohaterowie z ekranu 40 lat później. Nie widać różnicy. Wszystko rozpoznawalne, jeden do jeden. E, zacznę może wedle szarszej urzędów, mianowicie pan profesor Zbigniew Jasiewicz. Kierownik naukowy całego przedsięwzięcia, witamy serdecznie. Pani Profesor Danuta Pękala-Gawęcka, wówczas Magister Danuta Pękala. Pan Profesor Marek Gawęcki, wówczas młody, obiecujący adiunkt Instytutu jeszcze Etnologii, Jest jeszcze, jeszcze nawet starszy asystent. Pan dr Tomasz Jaroszewski, lekarz wyprawy oraz pan Stanisław Ubermanowicz, fotograf, filmowiec, dzięki którego w pracy jeszcze wiele ciekawych rzeczy będzie, będziemy mogli zobaczyć. Niestety nie ma z nami pozostałych uczestników. Z różnych powodów państwo ananiczowie zatrzymani zostali w Warszawie z powodu choroby Pana Ambasadora, Pana Andrzeja Nanicza i nie mogli dotrzeć. Pani Teresa Okoniewska z Torunia przesłała serdeczny list. Jak będzie okazja to tutaj fragmenty przynajmniej pozwolę sobie odczytać. Też prosiła o usprawiedliwienie. No i za oceanu z Kanady Pan Marek Bero również, e, również nie dotarł. Niemniej mam nadzieję, że obecni zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami sprzed tych 40 lat. A mam nadzieję, że wciąż one są żywe, barwne i tutaj nie zabraknie ciekawych anegdot i barwnych obrazów. A myślę, że niekoniecznie musimy bardzo akcentować wymiar naukowy samej tej ekspedycji, chociaż oczywiście jest on trudny do przecenienia. Była to chyba pionierska tego rodzaju e, wyprawa, na pewno pierwsza organizowana przez Ośrodek Poznański, potem ruszyła no, lawina może za dużo powiedziane, ale przynajmniej jakaś kontynuacja. A Państwo byliście pionierami. 41 lat temu był ten obóz przygotowawczy, też wydarzenie bez precedensu. I myślę, że może zacznijmy od tego właśnie obozu. Jest w archiwum Instytutu jeszcze zachowany do dzisiaj dziennik prowadzony przede wszystkim przez profesora Jasiewicza, który skrupulatnie i rzetelnie spisywał, co działo się podczas kolejnych dni. Może nie będziemy całości cytować Panie Profesorze, ale jest to rzeczywiście świadectwo jednoznacznie wskazujące, że to przedsięwzięcie miało bardzo poważny od samego początku charakter. A jakkolwiek te obrazy dzisiaj po 40 latach budzą e, uśmiech i, i, i, i wydają się czasem zabawne, to jednak praca tam odchodziła rzeczywiście bardzo poważna. Proszę bardzo, oddaję Państwu głos Panie Profesorze. Y, tym, co nas mobilizowało 40 lat temu, y, były, to były tradycje polskiej technologii, która zawsze y, jedno ze swoich pól działalności umieszczała na terenach pozaeuropejskich, a drugim takim bardzo silnym bodźcem było to, że y, byliśmy krajem zamkniętym i. Dla wszystkich nas ogromnie ważne było wyrwanie się poza granice Polski. To nie było łatwe. Pan profesor Gawęcki włożył ogromny wysiłek, aby zorganizować wyprawę. Walka o każdy dolar była niesłychanie, niesłychanie trudna. Tutaj warto wspomnieć o tym, że ja jako wówczas docent, miałem pensję w wysokości 15 dolarów, więc wyrwanie fiskusowi 10-20 dolarów było ogromnie trudne. Już w tym miejscu chcę podziękować pani doktor Brzezińskiej, która jest inicjatorką naszego spotkania, dzięki niej jesteśmy tutaj my, uczestnicy, i razem z Państwem y, i to jest dla nas ogromnie ważne. Wracamy do czasów, kiedy byliśmy o 40 lat y, młodzi. Y, wyprawa miała wielorakie, jak gdyby, znaczenie i skutkowała wieloma następstwami. Jeden aspekt to jest to są sprawy naukowe, poznawcze, które później także przeniosły się na yy, pole dydaktyki, bo przekazywaliśmy na wiedzę. A drugi bardzo ważny aspekt to ten, że my sami ogromnie wiele żeśmy skorzystali z tej wyprawy i ta wyprawa każdego z nas chyba nieco zmieniła. Jeśli chodzi o sprawy naukowe, to dla mnie, człowieka, który robił magisterium master, z rzemiosła, co prawda wczesno-średniowiecznego, potem doktorat z Chowarstwa Wiejskiego, największą niespodzianką i taką sensacją było odnalezienie przez nas na terenie północnego Afganistanu, w prowincji Faria, w miasteczku Kaisor grupy kowali, hajdanów, grupy, która, która dotąd nie była rozpoznana, nie była odkryta. Słowo odkrycie ma zawsze jakiś taki przyjemny posmak, więc co prawda grupa była niewielka, ale odkrycie można subiektywnie sobie sobie przedstawiać jako Wielkie nasze wspólne tutaj odkrycie. Tych hajdarów kowali spotkaliśmy na bazarze, zaprosili nas do siebie do takiej podmiejskiej wsi Hajdary -Kony i tam spotkali nas przed doskowym meczetem. Byli starcy, byli, byli inni, kobiet nie wiele, choć u hajdarów kobiety także dosyć były aktywne i tutaj dowiedzieliśmy się o tej grupie. Początkowo próbowano siebie przedstawić jako Pczaków, taka grupa plemię uzbeckie, które dominowało na tym terenie, od wysokiej pozycji społecznej, ale w trakcie <coughs> dyskusji, a tę możliwość dyskusji zawdzięczaliśmy hmm, znakomitym tłumaczom hmm, panu, Pani Zofi i Panu Andrzejowi a na liczą Okazało się, że m, grupa ma ogromne poczucie krzywdy, bo to była grupa m, prawie w przeszłości m, niewolnicza, m, zniewolona przez, przez e, Kiepczaków, którzy, którzy osadzili e, hajdarów na swojej ziemi, każdej chwili mogli ich wyrzucić. Z tej ziemi im imienie. M, m, ciągle była to grupa. Endogamiczna. Nie, nie mieszałam się poprzez małżeństwo. Yy, mówiono, że nikt nie weźmie, e, to znaczy, że nikt nie da córki Hajdarowi za żonę, a tylko niewielu gotowi no, są wziąć kobietę jako żonę. Kobieta jest wielką wartością, więc tutaj łatwiej przełamać nawet pewne bariery. Yy, bariery społeczne. Mówiono nam także o tym, że ci hejtarzy byli strasznie brzydcy kiedyś, ale teraz trochę wypięknieli. Jak nam mówiono, hejtarowie nadal mieli ogromne poczucie krzywdy i po dłuższych takich rozmowach przestali się już jak gdyby ukrywać i chcieć przedstawić się jako kipczacy i opowiadali o swojej, swojej trudnej y, sytuacji, więc to był dla mnie największy jakiś taki y, y, epizod, y, który no, to owocowało, y, owocowało y, kilkoma artykułami, pozostali koledzy, bo każdy z nas miał jakiś przydział, także, m, także wykorzystali te badania, no chyba najbardziej państwo gabędzcy, bo obydwoje napisali doktoraty na podstawie materiałów z nieprawy, ale także inni koledzy. No, oczywiście powstawały m, książki, m, artykuły, stworzyliśmy dwie m, instytucje, najpierw był to zakład m, Zespół do Badania Środkowej w obrębie katedry, katedry do lat, później pan profesor Marek Gawęcki yy, stworzył Centrum Badań Środkowoazjatyckich, które dzisiaj przy Uniwersytecie istnieje. Yy, był także drugi ten aspekt, mianowicie to, co dała nam wyprawę. wyprawa. Wyprawa nieoczekiwanie stała się Szkoł ambasadorów i szkołą żon ambasadorów. No, życie żoną ambasadora, to jest nie tylko jakaś rola rodzinna, ale także jakaś polityczna e, funkcja. E, pan profesor e, Gawęcki został pierwszym polskim ambasadorem w Kazachstanie, no to dlatego, że przed tym Kazachstanu jako niepodległego kraju nie było. I w ten sposób wpisał się do historii dyplomacji zarówno Kazachstanu, jak i polskiej dyplomacji, jako pierwszy, dypl pierwszy ambasador w tym kraju. Pan Ananić pełnił bardzo ważne funkcje, był przez wiele raz ambasadorem w Ankarze, Tutaj zasłynął m.in. tym, że podobno nawet Emiraty Arabskie mm, prosiły go o mediację w jakichś sporach. Był rzeczywiście świetnym mediatorem i także w trakcie naszej wyprawy, kiedy przemawiał chociażby do, do tej biorkuszki dymiennej tutaj, Kipczaków, czasami cytował jakąś perską. Poezję, no to twarze się y, rozjaśniały. E, pan Ananicz ostatnio był ambasadorem, chyba w jednym z najtrudniejszych krajów świata, to znaczy w Pakistanie, i tam uległ y, wypadkowi. Spadł, spadł y, helikopter. Na szczęście nie skończyło się to śmiercią, ale, ale inne. Konsekwencje. Pozostali uczestnicy wyprawy także na tym korzystali. Pani profesor Penkala Gabęcka, po doktoracie z materiałów naszej wyprawy, już na podstawie innych, szerszych materiałów, także związanych z Azją ciążką, została. E, napisała habitację. E, pan profesor Gawelski uzyskał swoją pozycję w Instytucie Wschodnim. E, no, nasz e, lekarz chyba trochę eksperymentował na nas jako e, psychiatra, ale nie miał nie ciekawie tutaj Teren działania, bo taka, taka wyprawa to taka prawie być podwodna, yy, ludzie są skazani na siebie. No i po pewnym okresie, kiedy członkowie są wybitnymi yy, osobowościami, no to, to tutaj, yy, tutaj yy, interwencja yy, lekarska hmm. może się okazać potrzebna. Pan Staszek Supermanowicz wydoskonalił swoją technikę i fotografowania, i filmowania. Wydaje mi się, że dla wszystkich nas to było to korzystne. No i ostatnia korzyść, że wyprawa pozwoliła nam spotkać się tutaj dzisiaj, w ten upalny dzień. To jest dla nas ogromny w zaszczyt i ogromna przyjemność, żeście Państwo raczyli tutaj być, raczycie być z nami, dziękuję. Proszę Państwa, to jest już kolejne spotkanie rocznicowe, 10 lat temu a uczestnicy wyprawy spotkali się w Kicinie i wówczas a został przygotowany specjalny materiał pokazujący, prezentacja pokazująca historię tej wyprawy. Poproszę może pana y, prezora Gawęckiego o to, żeby oglądając tę prezentację, y, jakoś nam komentował i przybliżył o co tam chodziło, co zapisało się szczególnie w waszej pamięci. Dziękuję bardzo. Jak widzicie państwo, 30 lat temu dopisałem wczoraj, 40 lat temu. E, kilka słów na temat, dlaczego wyprawa, dlaczego do Afganistanu e, i co, co spowodowało, że to się udało. E, my etnografowie w latach 70. w Polsce Byliśmy jedynym krajem, gdzie w zasadzie socjalistycznym, skąd można było wyjechać, jak się bardzo chciało, na badania gdzieś do egzotycznych krajów. W Warszawie, z Warszawy wyjeżdżały ekspedycje, już trzy chyba do w tym czasie, do Afryki. Ja pisałem pracę magisterską i tak marzyłem o Afryce, z Afryki i marzyłem o Afryce. Ale po, gdy się spotkałem z kolegami z Afryki, z tych wypraw afrykanistycznych. Z prośbą o poradę, bo no to kompletny mur, bariera, i żadnych kontaktów, żadnej pomocy. No bo każdy sobie rzepkę skrobi, jak ktoś miał jakieś kontakty, to, to ich nie zdradzał. Więc y, wziąłem mapę y, i szukałem takiego egzotycznego terenu, gdzie diabeł mówi: Dobranoc, gdzie. Y, ani komunizm, ani kapitalizm specjalnie nie walczą ze sobą i to padło na Afganistan. No ale Afganistan było za mało dla nas, bo dla mnie jeszcze wtedy bo jakoś wyjechać, to zobaczyć więcej. Afganistan, Indie, Turcję, Nepal nawet początkowo wchodził w Rachubę. W tym czasie opieku mojego roku były i potem mój szef w instytucie, pan docent Jasiewicz, przebywał na stypendium w Uzbekistanie. Pamiętam, zwróciłem się, zdradziłem mu listownie ten pomysł tejże zrobienia takiej ekspedycji. Docent nie powiedział, że jestem wariatem i że jak chcę, to niech to robię i wspierał mnie. Druga osoba, której zdradziłem, to była pani magister Pękala. No i pękana I, i, I też o dziwo powiedziała, że jest to do zrobienia. I zaangażowała się bardzo w pomoc. No, problemem było stworzenie zespołu. Ile osób, kto i tak dalej. Ja. No, to jest jeden z najistotniejszych elementów. A pieniędzy i samochodów, oczywiście. Yy, to może cofnijmy się do tego poprzedniego zdjęcia, bo tutaj widzicie tutaj Państwo imię i doktora Jana Ja jeszcze wtedy jestem uczniem 11.30 klasy gimnazjum. Tomek jest studentem medycyny, studiującym na ruchu z moją siostrą i razem, tak, i razem chodziliśmy na rajdy. Wtedy w ogóle była piękna, piękna instytucja rajdów studenckich, wielkich rajdów na kilkaset osób, doskonale przygotowanych, z broszurami, z książeczkami. No i tamka tam spotykałem bardzo często i sobie przypomniałem, gdy zacząłem organizować wyprawę, że taki facet by się nadawał do naszej ekspedycji. Nawet nie wiem, czy już wiedziałem, że jestem szwagrem docenta Jesiewicza, Ja nawet nie wiedziałem no, jeszcze wtedy. Przecież wiedziałem, <grym> nie wiedziałem się. <grym> nie, nie, nie po znajomości się w każdym razie. E... I to się sprawdziłem, no nie wiedziałem, czy mówiąc, że specjalizację z psychiatrii zrobiłem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i... Zrodził się projekt, który rozesłaliśmy do różnych instytucji naukowych, do PTL-u, do luminarzy, do luminarzy y, nauki etnograficznej y, wówczas, którzy pomysł popierali i y, no, mogliśmy, się, mogliśmy się szczycić tym, że mamy w jakimś sensie patronat PTL-u. Nawet jak w dokumentach znalazłem, nawet dostaliśmy 30 tysięcy złotych z PTL. Także, także to nie była tylko moralna podpora, ale również finansowa. No i wtedy to, to może przelecimy, bo to już było na innych. By odbył się ten opór przygotowawczy, tu już widzimy wszystkie sprzęty, które są albo kupione za pieniądze, które dostaliśmy od sponsorów, albo wypowiadane. Wszyscy jesteśmy w takich kurteczkach, innych, które nam Polsport oferował, które nosiliśmy jeszcze chyba co najmniej do 20 rocznicy ekspedycji. I zakłady pończosznicze też się dołożyły. 25 par skarpetek bawełnianych tak. no właśnie, i 10 wełnianych dostaliście również z Łodzi, z zakładów pończoszniczych. Nie staczyło tak, nawet no jedenaście. Um, no, również, również yy, Bieliznę dostaliśmy, panie dostały sukienki, panowie dostali garnitury szyte na miarę za wyjątkiem na mnie, bo na mnie nie było takiego rozmiaru. I oni mieli wszyscy bardzo ładne garnitury, takie szare, jak, prawie jak, jak ekspedycja, jak i nasza drużyna olimpijska, a ja dostałem zielony z bistoru. Mało, tego mieliśmy jeszcze kozaczki dżunglowe. Powiedzcie Państwo, co to jest takiego firma Potrale w Nowym Targu zaoferowała nam, że nam uszyje kozaczki dżunglowe. To takie wysokie do kolan, Skorpione. buty sznurowane. No bo jak się czytało literaturę podróżniczą w Afganistanie, to tam trzeba było nogami prawie rozsuwać żmije spod skorpiony i węże, które latały. Myśmy chyba skorpiona to w Afganistanie zauważyli, ale, ale Węża to tylko w Jugosławiu. Także nie było tak źle. Więc kozaczki dżunglowe nie, nie przydały się za bardzo, natomiast doskonale zasiliły nasz budżet, ponieważ zostały sprzedane w Afganistanie jeźdźcom, którzy do jazdy konnej sobie je bardzo cenili i to, była, to był duży zastrzyk finansowy. I w końcu ten, oczywiście nie będę, mówił, nie będę mówił o samochodach, bo to dostać te samochody, to, to było klub Pierwsze pertraktacje były z Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pod, w Antoninku produkowano piękne samochody marki Tarpan. Dyrektorem był Pan e, późniejszy minister Pol i obiecał, że za dwa lata e, może dać, ale gdy doszło do tego, to sam przyznał, że e, to nie jest samochód, który by na tak trudne warunki i, i, Dał 15 lat później do Afryki i potwierdzam, że to nie były samochody na trudne warunki. I zaczęliśmy pan traktować w sprawie starówki i, i Nysy. Tu muszę przyznać, że pomoc władz miejscowych. Prezydent Poznania, pan Cozaś, napisał do ministra przemysłu maszynowego, że jest taka inicjatywa, żeby poparł pan minister przemysłu maszynowego napisał do zjednoczenia przemysłu motoryzacyjnego, że inicjatywa warta poparcia, a pan dyrektor zjednoczenia już dał polecenie dyrektorowi w Starachowicach i w Nysie, w Starachowicach panu Sewerynowi ojcu słynnego aktora i te samochody uzyskaliśmy. Żeby gromadzić środki, na tą wyprawę trzeba było trochę grać, bo każdy, każdy, do którego się zwracaliśmy, pytał: A co już macie? No więc trochęśmy przesadzali, że mamy więcej niż mamy, ale jak już nie mamy, no to, no to znaczy, że coś już mają, to trzeba im dołożyć. I tak to było. Bardzo przychylny nam był też wicewojewoda ze Znarski wówczas i władze rektorskie, prorektor zwłaszcza wierzyli w inicjatywę i, i faktycznie na tyle, ile mogli popierali. Później, gdy, gdy, gdy dołączył do nas już jako potencjalny uczestnik, pan docent Jasiewicz, rozpoczęliśmy również korespondencję z komitetem UNESCO i dzięki komitetowi UNESCO Polskiemu, Pan Ochęduszko zarekomendował nas Komitetom w Iranie i w Afganistanie i to faktycznie pomogło. Zapewne interesuje państwa, no, czym myśmy dysponowali wyjeżdżając w tych samochodach, była i co było w tej kasetce, która się tam często obok mnie, taka metalowa, pojawia, gdzie trzymałem yy, środki. Yy, mieliśmy chyba w sumie, w sumie yy, niewiele ponad 3000 dolarów. Z założeniem jeszcze, że będziemy, będziemy wracać statkiem z bombami. Yy, no, gdy się. Gdy, gdy się Okazało, że trzeba byłoby czekać na polski statek trzy miesiące. Postanowiliśmy wracać drogą, drogą lądową, co również podwyższyło koszty te dewizowe, ale jakość to. Skąd dewiz? Pan profesor Jasiewicz już powiedział jakie to, jakie to jak to było trudno z tymi dewizami. Podstawowy, podstawowy zasób na Dewizowy, który dostaliśmy z Ministerstwa Nauki, był w ten sposób zrobiony, że przyznano mi trzymiesięczne stypendium do Turcji. I to była kwota, coś tam ponad 2000 dolarów. No ale no dobra, to było przyznane imiennie na jedną osobę, na stypendium. Ma, jak to I będziemy się martwić później z rozliczeniem. To były przyznane jeszcze na 95 rok, trzeba było jeszcze sporo zabiegów, żeby przenieść się na 97. Udało się i faktycznie to już wybiegnę w przód i powiem jak wyglądało rozliczenie tego. Więc wyglądało tak, że ja faktycznie byłem na tym stypendium w Turcji, ale nie badania skróciłem, ponieważ, ponieważ wystarczył miesiąc, ale potrzebowałem konsultacji specjalistów, więc zaprosiłem w ramach tych pieniędzy jeszcze dwóch etnografów, dwóch orientalistów i oni przyjechali dwoma ciężarowymi i samochodami. A wracaliśmy z Turcji przez Afganistan. Przeszło to jakoś, nikt się nie czepiał, do kryminału y nie poszedłem i y y no, oczywiście zrezygnowaliśmy z tak szeroko zagrojonego planu, coraz bardziej go urealnialiśmy, y bardzo sobie y liczyliśmy na badania w Turcji, wtedy w Polonowskiej, czyli Adampolu pod Konstantynopolem, w miejscowości, która wtedy jeszcze nie była tak przebadana, a to polska kolonia bardzo słynna, natomiast, natomiast nasza ambasada wyraźnie nam tego odradzała. Turcy, jak i teraz zresztą, niechętnie widzą badania u siebie nad mniejszościami etnicznymi i z tego powodu zrezygnowaliśmy, dostaliśmy tylko wizę tranzytową, również w Iranie dostaliśmy by tylko wizę tranzytową na tydzień. I dobrze się stało w zasadzie tak, było, bo mogliśmy się bardziej skoncentrować na Afganistanie. Wracając jeszcze do wyposażenia, mieliśmy, byliśmy niemalże zupełnie samowystarczali, bo mieliśmy chleb w puszkach. Okazuje się, że cały czas myśleliśmy, że, że dostaliśmy go z wojska. Nie, płaciliśmy za to. Za ten, tak, znalazłem braku. On już był przeterminowany, ale, ale, ale cały czas w zasadzie, w zasadzie to byliśmy koncentraty spożywcza. Też część nam dali, część. To dobra, wtedy były takie zjednoczenie. Jak już się z dyrektorem zjednoczenia, czy jak dogadał, to on tylko dysponował przedsiębiorstwom, które mają coś tam wykonać, w jakim zakresie mogą. Poza tym też pomagała nazwa instytucji Komitet Organizacyjny Epidologicznej Wyprawy Azjatyckiej. Jak się dzwoniło dzień dobry, mówię z komitetu, nieco ciszej już, z jakiego komitetu? To, to też pomagało w, w, w, w, w, w tych sprawach. Takim dobrym sponsorem były cukrownie wielkopolskie, które kupiły dużo sprzętu i nam Wyposaży, wypożyczyły, także, także no, tylko, tylko w, jak patrzę na rachunki, to minimalnie wydawaliśmy na zakupy, na, na, na, na, na, na życie, że tak powiem. Większość mieliśmy swoje, od dżemów rybek w, w, w, w puszce, szynkę, chyba dwie takie duże szynki, po 5 kg jak, jak się otworzyło, to trzeba w ciągu jednego dnia, to, to, to, to wszyscy już mieli tego dosyć, natomiast, natomiast no mieliśmy, mieliśmy wodę własną, pitną, beczki zainstalowane i tak dalej. Tym, tym myśmy się zajmowali w Poznaniu z Danusią głównie, natomiast Tomek organizował medykamenty. I tu Tomek, był czapka z głowy jeszcze raz przed Tobą, bo jak patrzę na dokumentację, korespondencję jaką Ty wykonałeś, żeby wydębnić to, cośmy mieli, to faktycznie oddzielną książkę można by wydać z tego. Trzeba było się wkupić. E, tak, no, oprócz medykamentów Tomek załatwił na przykład e, szlafroki z, z szpitala psychiatrycznego, z swoją sądką jakąś, które nas wybawiły z sytuacji jako zapłata za pomoc wyciągnięcia samochodu, który ugrząsł w błocie. Także wtedyśmy zapłacili cukrem i tymi e, szlaflokami, które chodziły tam jako kałaty miejscowe. A kawa panie profesorze? Um. To była Bianka. Okazało się, że to Bianka na Tak, widzieliśmy chyba filmu filmowiance i chyba został oddany wobec dźwięku. Ym, no tak, to do, bo wszyscy sobie czasami dla przyzwoitości żądali jakiejś, jakiegoś tam rewanżu, czy to napisu na samochodzie, y, silniki okrętowe Cegielski reklamowane w Afganistanie mało przyniosły chyba, chyba y, korzyści Cegielskiemu. Ale tak, no, nakręciliśmy film o ince, o, Incef, Białce. o Białce w Czajhanie afgańskiej siedzą <grym> miejscowi y, na farze, nie piją herbaty, tylko piją coś innego. No, no i potem pokazują, co to jest. I, no, i to jest A Bardzo się zresztą z w zjednoczeniu koncentratów spożywczych w Poznaniu to spodobało. Um, jeszcze, były, jeszcze mieliśmy jedno źródło, źródło dochodów finansowych, e, mianowicie zakupiliśmy polskich kryształów, trochę na prezenty, trochę na, na, na, na, na, na wymianę, na, na, na, na dewizy i tośmy spieniężyli w, w, w Stambule i chyba część w Teheranie i to też, słucham? No, nie wiem, czy mogę mówić, bo również whisky też yy, yy, yy, mieliśmy na sprzedaż yy, w kary muzułmańskim. Yy, I to zasilił wszyscy, wszyscy yy, uczestnicy yy, kupowali ze swoich pieniążków, te dwa część kupowaliśmy ze, ze wspólnej kasy, natomiast zarobione dewizy wszyscy oddawali, oddawali do Mojej skrzyneczki. Czasami wspaniałomyślnie wydzielałem, jak, jak, jak mam tam w notatkach, w Stambule, po 5 dolarów wydzieliłem. Gdzieś największa suma, jaką dostaliśmy, wszyscy to było 20 dolarów. No i można było poszaleć. Zresztą pamiątki całkiem ładneśmy sobie poprzywozili za te skromne sumy. Yy, zupełnie inna była relacja yy, wtedy. Yy, Taka była wola. Cóż, chyba, nie będę pędził. Myślę, że... Myślę, że wystarczy. Będę jestem otwarty na odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa um, uczestników? Danka, Panie Doktorze, Panie Stanisławie, coś chcecie dodać, ubarwić to ze swojej perspektywy. Już mamy głos naukowy, bardzo kompetentny głos głównego organizatora, to teraz żywi ludzie, którzy w tym brali udział. A to nie żywy? Jeszcze żywy. Mocno urzędowy, to trochę jednak inaczej. Lekarz w Warszawie to za daleko? Może ja parę słów z żeńskiej perspektywy, Właśnie. właśnie jako jedyna reprezentantka tej Prawie jednej czwartej wyprawy, ponieważ trzy osoby na jedenaście, no to już jest dobra proporcja i co mogę powiedzieć, też oczywiście odpowiem na pytania, jeżeli jakieś byłyby dotyczące właśnie tych kłopotów żeńskich ewentualnych, to co na, na początek chciałam powiedzieć, że mimo, że to było dawno, to ja nie pamiętam, żeby była jakaś taka atmosfera, że no, coś tam o, nie bardzo pasuje, żeby kobiety jechały na wyprawę. Nie, nie, jakoś nie byłyśmy zniechęcane do tego i kiedy już ta część etnograficzna wyprawy, część żeńska się ustabilizowała, czyli jeszcze koleżanka, wówczas studentka, wówczas studentka ostatniego roku, Teresa Okoniewska, została dołączona do tego kompletu żeńskiego, do tego składu żeńskiego, no to siłą rzeczy należało również znaleźć tłumaczkę kobietę, bo chodziło nam o to, żeby dotrzeć do um, żeńskiej części domów, gdzie mężczyźni na ogół nie mieli wstępu. I um, mówię na ogół, bo to wyglądało różnie w różnych częściach Afganistanu. stanu. Ale to rzeczywiście bardzo pomogło nam w realizacji naszych planów naukowych. Ja badałam medycynę tradycyjną i zmiany, a koleżanka badała pozycję kobiety w społeczeństwie, więc tym bardziej było istotne, żeby, żebyśmy mogły rozmawiać z kobietami również. Więc tutaj udział Zosia nanicz, która. Była rzeczywiście znakomitą tłumaczką. Ona by miała przygotowanie jako orientalistka, specjalistka języka perskiego, ale w Afganistanie takim migwa Franka jest Dali, który jest odmianą taką uproszczoną nieco perskiego. No Więc to było niezwykle pomocne, że, że mieliśmy kobietę tłumaczkę. I jeśli chodzi o stosunki podczas naszej wyprawy, to też nie było czegoś takiego, żebyśmy byli jakoś zapędzane do kuchni. Przeciwnie, miałyśmy swoje zadania naukowe do wykonania. Zatem tym tu panowała pełna demokracja, to znaczy wszyscy uczestniczyli w tych dyżurach kuchennych, które codziennie się odbywały. To był, robiliśmy taki grafik, żeby sprawiedliwie rozdzielić, zawsze pary były, dwie osoby były. Wspólnie przygotowywały posiłki, były odpowiedzialne za, za to wszystko i tylko kierowcy byli wyłączeni z udziału, podczas jazdy byli wyłączeni z udziału w tych kuchennych dyżurach. No i nawet miałyśmy pewną ulgę, bo nie byłyśmy zobowiązane do sprawowania nocnych dyżurów. Widocznie uważano, że, że no, nie bardzo byśmy dobrze się spisały podczas ewentualnego alarmu. Więc to na to z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy oczywiście też można różnie spoglądać, że, że y, byliśmy nieco inaczej traktowane, y, Niemniej mniej no, było to coś, co, co nam bardzo y, odpowiadało, że, że mogłyśmy noc przespać. Y, no bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania dotyczące roli kobiet, to ja pani mi Pani, Czy Pani podkradanie wody? Wiązy. Podkradanie. No tak. W celach higienicznych. Pan prezes się zdemaskował w tym momencie. Pod kątem? Czasami trzeba się było umycie, w szklance wody, prawda? Zgadzimy, się nie W ogóle, a my w szklance. Tak, nie, nie. Szklanka na trzy. E, czasem mieliśmy też fory podczas jakichś sytuacji takich jak na przykład nasz nocleg w Ambasadzie Polskiej w Ankarze właśnie, gdzie jeszcze jak przebywaliśmy nie mógł nasz tłumacz przewidzieć, że tam stanie się ambasadorem, że on tam będzie urzędował w tej rezydencji. Tymczasem panowie nie zostali wpuszczeni nawet do środka, tylko wozowaliśmy tam w ogrodzie ambasady Natomiast panie zostały dopuszczone do y, kąpieli w łazience ambasadora, marmury wspaniałe, y, był ambasador loga Winski wówczas. Y, no więc miałyśmy, miałyśmy pewne fory, a y, z drugiej strony też y, myślę, że tak mo jeżeli mogę za inne panie się wypowiedzieć, to wydaje mi się, że, y, że czułyśmy się jakoś y, Bezpiecznie. Czułyśmy, że Panowie są dżentelmenami, którzy będą nas chronić. Jakby to z, z na niewody nam nie byłbyś nie nie miało <laughs> Dobrze. Pan Ubermanowicz przygotował nam tutaj fragment filmu, który... Jeszcze przed wystartowaniem tego filmu chciałbym ciekawostkę taką powiedzieć mianowicie, tutaj naprzeciwko przeciwko Słowackiego, przesunięty taki budynek pod numerem 20, należał kiedyś do uniwersytetu, został sprzedany i właśnie 40 lat po wyprawie odnaleźliśmy z tyłu za szafą, zunięte gdzieś tam film o bazarze angielskim. Tak, zginęły. miałem bardzo mało czasu na to, żeby to zeskanować, nie udźwiękniłem, ale powiem że jest to dość ciekawe, to dobrze. chciałbym Państwu pokazać. Być może będę w pewnym momencie jakieś króciutkie słowa, takie humorystyczne, będę dodawał no też wyjaśniające. Bardzo bym prosił o to, panie. to, jeszcze, to jest to jeszcze tak. Jeszcze dodam, że filmy zginęły, nie. Nie. co co. Nie, Pan się pierwszy na górze. Bazał, na tej liście, pierwszy na górze. I to w taki, właśnie w takim miejscu, no, proszę nie powiększać, w tej miejscowożynczości, bo ona na razie jest, jest, jest tylko tak wyskanowana. Jako ciekawostka to oczywiście owce na tej skrzyni mają osoby, ja na zewnątrz, tak? To jest transport w kierunku na bazę, różnymi środkami pomocy. Zwierzęta, zarówno żywe, jak i świeże. To znaczy, tutaj akurat takie sceny które widzieliśmy. Świeże kół. Najbardziej oblegany był targ y koni. I to konie zapewne sporą cenę zyskiwały przez sprzedawcę. Co ciekawe, nie patrząc z tylko akurat w się. na gotówką lub tutaj ona za chwilę będzie zbliżeniowa, tak, gdyby odnosić do dzisiejszych płatności. Tak. Bez wszystkich, bez podatku badki. Trochę też będzie o usługach, to rzemioś na terenie bazarów. Zostawiam, że jeden z nielicznych artykułów tego przemysłu, który się pojawiał w sklepikach bazarowych, to były podkowy dla osób. Proszę zobaczyć na ten stosunek do zwierząt, za kilka to będzie widać takie czułości. I też ocena po No Dlatego za chwilę to za personel ujęciu. Oczywiście stąd wełna i za chwilę będą długami i tak mi się nasuwa skojarzenie, co jest cięższe, funt wełny czy funt kamienia, bardzo proszę zobaczyć, ma malutki kamień i duży tej wełny. już wełna w postaci noty. No i sprzedaż do banków. Tradycyjny wzór, najczęściej spotykany właśnie na terenie, na terenie. To są turkmeńskie. Może w Afganistanie na północy mieszkają Turkmeni. Kim. Proszę zwrócić uwagę na tę dziewczynkę, ona też oglądała. Rzadko spotykaliśmy tam dziewczynki na targu, ale też jakaś reakcja tych chłopców, którzy tam przedłużali, coś oglądała, być może tego kublarza. Teraz rozpoczyna się właśnie rzemiosło i coś, co podobno w Polsce kiedyś dalej było, mianowicie zawód yy, yy, druciarza. Osoba, która łatała za pomocą druku cynowego czy, czy ceramikę, Tam ten prototyp wiertarki. Patyczek, póź, bardzo szgórne wierceń otworów w ceramic. No i łatanie czajniczków Stopa jako i Ciekawe wysoły Rzecziona go od koło protu. To ja to może w tle tego filmu odczytam Państwu uwagi Pani nieobecnej Torysów Okoniewskiej o fotografię wyprawy, czyli Staśku urban Zwykle najbardziej obciążonym w trakcie badań terenowych. Nie pamiętam, aby on kiedykolwiek skarżył się na ciężar sprzętu, natomiast protestowały zwierzęta, na których dane było, było odbywać podróże. Pamiętam wyprawę na osłach. Kolejne osoby po prostu zatrzymywały się, kiedy Staszek na nie wsiadał. Mimo tych niedogodności, z niezwykłym spokojem, opanowaniem oraz cierpliwością obserwował otoczenie i je dokumentował, czego tu mamy świadectwo. Mnie niełatwo było się zdobyć na taki spokój, dlatego wiele razy moje zdjęcia są źle skadrowane, mają słabą głębię ostrości, a w trakcie fotografowania mężczyzny, który zakładał turban na głowę, z emocji na zdjęciu prawie obcięła tę głowę. Jak to dobrze, że dziś podróżnicy mają taką ogromną dostępność sprzętu. Jak to było technicznie? Co pan za sprzęt miał ze sobą? To była ze względu na to, że przez tyle miesięcy trudno w tej, tej temperaturze było by utrzymać baterię. Miałem pewną ilość baterii i kamerę, którą mogłem zasilać baterii, ale niestety też musiałem najczęściej korbką nakręcać i. To był czas, kiedy, kiedy akurat taśma filmowa 16 mm w Polsce, akurat dostępna wtedy była początki kolorów, to znaczy taśma Fron. Pewnie Państwo pamiętają przezrocza z tamtego okresu. Oczywiście na zajęciach znakomicie było. można było coś zademonstrować za pomocą przezrocza, ale tych małoglaskach 24 na 36. Tutaj z tej taśmy 16 mm akurat. No, ten film byłby znacznie lepszy, gdyby nie to, że fabryka autoryzowana Foton w doszty której oddaliśmy tę taśmę 40 rolek do wywołania, zamiast wywołać w jakiejś maszynie, to cośmy podejrzewali czy przypuszczali, oni oddali fotografom go jakimś podwykonawcom, którzy każdą rolkę przecięli na pół, 30-metrowe rolki przecięli na pół, czyli, czyli 40 ludzi, 5 już zostało zepsutych. I połowa roku była na przykład Goldowa, połowa była niebieska. Tak fatalnie i z mnóstwem planów. W związku z tym ja musiałem teraz przez ostatnie tygodnie wycinać pojedyncze kadry, żeby nie było właśnie tak strasznie to zaśmiecone. I teraz ja, ja tylko mam takie pytanie właśnie, ponieważ to niedawno odkryłem ten film, Czy rzeczywiście byłby sens zeskanowania tej taśmy wysokiej rozdzielczości, ale w sposób oklatkowy, to znaczy, żeby uzyskać wysoką rozdzielczość i poświęcić jakieś pół roku na to, żeby po kadr, kadrze oczyścić i zmontować firmy akorno. Co się robi z tymi pod... firmami takimi wartościowymi? Ja sądzę, że chyba mi już wszystko było warto. Też potem ewentualnie w wypowiedziach jakieś prosiłbym o no, Czy Warto coś takiego, ponieważ tam są i zawody, i rzemiosło, i, i sprzedaż handel, w ogóle środki transportu. Także jestem w stanie poświęcić nam to w następnym roku, żeby rzeczywiście doprowadzić ten film do wyższej jakości i pełnej rozbierczości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To może wprowadzając Pana Doktora do rozmowy, zacznę od słów Teresy Okoniewskiej znowu. Nasz kontroler zdrowia, czyli lekarz na wyprawie Tomek Jaroszewski, opiekun walizek, których zawartość była wykorzystywana ku naszemu pożytkowi, bezpośrednio i pośrednio, bo przecież w dużym stopniu dzięki Tomkowi zdobywaliśmy przychylność mieszkańców odwiedzanych miejscowości, niespożyty w poznawaniu odwiedzanych miejsc. Leczył wszystkich, którzy się do niego zgłosili, a nas z wielką systematycznością obserwował, zwracał uwagę na to, co jemy i jakie są tego skutki. I co pijemy. <głos> jak to było Panie Doktorze, bo jak ja z własnych doświadczeń pamiętam to lekarz ma znacznie więcej roboty z ludnością tubylczą na ogół szczęśliwie niż z uczestnikami wyprawy no i jest, dobra, tak. jest szamanem, do którego ściąga okoliczna ludność po poradę, a jeśli do tego jeszcze jest dobrym człowiekiem, to trudno mu się odgonić od pacjentów. Jako psychiatra musiałem stać się internistą, chirurgiem i specjalistą medycyny tropikalnej, także przed, przed wyprawą yy Przeprowadziłem jakieś studia, odwiedzałem odpowiednie kliniki, roz, rozmawiałem z lekarzami, którzy buszowali po, po Afryce, po Afganistanie, nie spotkałem nikogo. Ale na początku chciałem podziękować organizatorom za to, że spotkała mnie największa przygoda w życiu dzięki temu, że byłem z Wami w Afganistanie. I jak otrzymałem tą propozycję, no to po pierwsze trzeba było się trochę dokształcić. Y, również odwiedzałem gabinety stomatologiczne, miałem cały zestaw narzędzi do wyrywania zębów, nie przydał się nigdy, a nawet, a nawet y, takie instrumentarium do, do zrobienia wyro operacji wyrostka, no bo jeśli się gdzieś tam daleko coś takiego zdarzy, już na stażach robiłem takie rzeczy, więc myślałem, że, że poradziłbym. Nie było takiej sytuacji szczęśliwie. Także zdobyłem dużo, dużo, sprzętu, trochę biegania było, wojsko dało mnóstwo, mnóstwo jakichś narzędzi takich chirurgicznych i opatrunkowych. Uderzałem gdzie, gdzie tylko mogłem, do różnych firm zagranicznych, także zebrało się trzy takie kontenery właśnie sprzętu medycznego. Tak sobie myślałem, że właściwie jadąc do takiego biednego kraju, to chyba nie leki trzeba wziąć z sobą, tylko jakieś, jakąś żywność. Ale, ale w Afganistanie, nie wiem jak Wy, ale ja nie pamiętam, żebym widział jakiegoś człowieka głodnego i niedożywionego. Chyba, że był wyniszczony chorobą. To, to mogło się zdarzyć. No i tak, jak się to pozbierało wszystko w te trzy kontenery, w ogóle samochód był wyładowany po brzegi, tak, znaczy ciężarowy. Także jak jechaliśmy, wyjeżdżaliśmy z Polski, to wszyscy siedzieliśmy w Nysie, a samochód ciężarowy tam, tam się już nic nie dało wepchnąć. Przejechaliśmy przez te kilka granic. Bardzo to było też ciekawe, wyrwać się z PRL-u. Po drodze już jako lekarz byłem w Turcji użyty jakaś, jak, bo nocowaliśmy w jakiejś wiosce, no i jak, jak się ludzie dowiadywali, że jest lekarz, no to lekarz z Europy, to przecież musi być mądry człowiek i przyprowadzili mi taką Panią, żebym ją zbadał, a ja byłem głupi, <grym> bo okazało się potem, doszedłem do wniosku, że, że przyprowadzono mi trendowatą, a ja trądu nie widziałem nigdy w życiu. <grym> Ale domyśliłem się, że o to chodzi, takie znamie białawe i to niewrażliwe na, na ukłucia, nic zrobić z tym oczywiście nie można było. Bardzo często musiałem mówić, że to trzeba pójść do lekarza, no. <głosy> a oni uważali, zwłaszcza w Afganistanie, że lekarz wie wszystko i jakiś wywiad lekarski nie jest potrzebny, bo to lekarz przecież wie, spojrzy, zobaczy <głosy> i załatwiony. Potem jeszcze w Iranie też jako lekarz funkcjonowałem, no ale Iran to jednak wtedy był krajem bardzo bogatym, jak się przekraczało granice, z Turcji do Iranu, to Tur na Turcji. W Turcji wyboiste drogi, yy, ubóstwo, no i, i Kurdowie, dzieci kurtyjskie, które gotowe były rzucać w y, samochód kamieniami, jeżeli nie dostały żadnego bakczyszu. A potem w, w Iranie nagle wjechało się na takie piękne, asfaltowe, równiutkie drogi. Piękna cywilizacja. No i wtedy ten Reza Fahlali rządził w Iranie i sprowadzał co się da, dzięki ROPie mógł kupować, także na przykład przejeżdżało się obok, obok jakiegoś terenu zupełnie niezabudowanego, gdzie były tylko paki z urządzeniami fabrycznymi. Fabryka była dopiero planowana, ale już sprzęt, już, już był. W cukrowniach, w których nocowaliśmy również nam mówili ci polscy inżynierowie że jak coś się zepsuje w jakiejś maszynie, to, to nie ma co naprawiać, to, się, to oni zapłacą za nową maszynę i sprowadzali nową. Y y moje opowieści są nieetnograficzne, więc tylko takie. <grym <grym y y też Piranie, w jakiejś wiosce dowiedzieli się właśnie, że jesteśmy z Polski, a wtedy akurat po mistrzostwach świata w piłce nożnej myśmy byli potęgą, i Irańczycy znali dobrze imiona, nazwiska polskich, polskich piłkarzy, także rozegraliśmy mecz z, z Irańczykami, zdaje się, że oni wygrali, nie pamiętam. <laughs> oni ciągle krzyczyli lato, <laughs> bardzo ciekawe to było. Dejna, tak, no a potem Afganistan, to już, to już e, ubóstwo i etnografia rzeczywiście. Co niekoniecznie musi iść w parze, no czasami się tak zdarza. W Kabulu mieszkaliśmy z, ze studentami, którzy przyjechali z Polski tam na studia do Kabulu. I bardzo było miło, trzeba było poczekać na odpowiednie pozwolenia, które, które ministerstwo miało tam dać. To trwało jakiś czas i był czas na, na obejrzenie miasta. Zobaczenie tych zwyczajów, myśmy jedli ten chleb z puszek i, i różne inne puszki były wykorzystywane, potem wyrzucane były do tak zwanej dżui, takie rowy wzdłuż ulicy i znikało to natychmiast. Te wszystkie odpadki natychmiast były, były wychwytywane przez zgraje chłopaków, którzy tylko czekali na to, żeby, żeby to zdobyć, a potem z tych rzeczy robili jakieś cuda różne, bo rzemieślnicy afgańscy mieli rzeczywiście złote ręce. Kiedyś samochód y, y, y, się poważnie uszkodził i kierowca powiedział, że nie da rady, dalej jechać nie będzie, ośka pękła chyba i, i podjechaliśmy ostrożnie do, do, do, do rzemieślników, do warsztatu samochodowego, a oni to wszystko naprawili w ten sposób, że rozgrzali jakiś pierścień. I dzięki temu, że on jako rozgrzany był trochę szerszy, nasunęli na tą pękniętą ośkę. On potem okrzepł i dalej jechaliśmy bez żadnych wstrząsów, do Polski dojechaliśmy bez problemu. Czego to oni nie potrafili robić? Na, na targach byli, byli tacy jak to.. Protetycy można powiedzieć. Mieli. Mieli przed sobą różne protezy zębowe i, i nie wiem, jak oni to dopasowywali i sprzedawali protezy. Tak, o, po prostu z ziemi. <gry> tak, no mogę powiedzieć, było mnóstwo dla mnie przeżyć takich krajoznawczych. Ja jestem miłośnikiem gór, więc robiłem zdjęcia zdjęcia gór, no ludzi również. Ale y, jeśli chodzi o takie doświadczenia lekarskie. Roboty to było dosyć dużo czasami, jak w jakiejś wiosce się zatrzymaliśmy, to, to 10, 20, 30 osób stało w kolejce, żeby, żeby lekarz z Europy zbadał i leczył. Jeśli była jakaś chora żona, to najpierw przychodził jej mąż i mówił co mu jest. Chociaż w sumie zdrowy, ale, ale on na pierwszym miejscu, a potem żona. Dawaliśmy jakieś leki tej małżonce, a następnego dnia przychodził mówił i jemu te leki nie pomagają. Koloro, kolorowe, europejskie leki, no trzeba było czasami dawać, to nawet nierzadko, trzeba było dawać leki pozorne, jakieś placebo, bo tam bardzo była rozpowszechniona gruźlica. Były sytuacje, w których ja nic zrobić nie mogłem. Jest, była taka sytuacja, że z gór sprowadzono na noszach Grupka mężczyzn niosła chłopaka, który spadł ze skały i miał otwarte złamanie podudzia. A ponieważ szli kilka dni, więc już ta, to podudzie już zupełnie zrobiło się jakby martwicze, takie pachnące bardzo brzydko, muchy dookoła latały. I jak ja to zobaczyłem, no to cóż, nigdy w życiu amputacji nie robiłem, ale, ale powiedziałem temu ojcu, że na moje oko to trzeba, trzeba tą nogę amputować żeby nie doszło do czegoś gorszego, a on, no nie, nie, jak marzyć bez nogi, to lepiej niech nie żyje w ogóle i znieśli go dalej, bo tam dalej jeszcze 2 trzy dni drogi w dół, bo oni tylko pieszo się poruszali, był taki jakiś szpitalik. Przejeżdżaliśmy potem koło tego miejsca i dowiedzieliśmy się, że ten chłopak tam był i wyszedł na własnych nogach. To jest twardy naród, a poza tym Wydawało się, że to zakażenie może być groźne bardzo, ale widać, że nie aż tak. Jeden, w jednej wiosce był Felczer, który, z którym współpracowałem i tak widziałem jak on, jak on pracuje. On miał strzykawkę, miał igły, ale to wszystko w kieszeni po prostu nosił. I jak trzeba było zrobić zaszczyk, wyciągał z kieszeni, nabierał, robił zaszczyk i wszystko w porządku. Nie wiem, to chyba słońce sterylizowało te narzędzia. Może ta zachodnia medycyna, o czym danka hmm. wie, dobrze, to nie jest jedyny sposób radzenia z tym Tak, jak, jak przyjeżdżaliśmy do jakiejś, do jakiejś miejscowości, wioski, to no to ja byłem jako ten, ta przynęta dla etnografów, że, że jeśli, jeśli, przy, jeśli was przyjmie lekarz, to wy przyjmiecie etnografów. Na takiej zasadzie to się odbywało, a czasami z etnografami wchodziłem do domu tam, gdzie właściwie Normalnie mężczyzna nie miałby wstępu, były kłopoty z badaniem, zwłaszcza kobiet, mężczyzna musiał przy tym być, a największy kłopot to był, kiedy byliśmy w, w takim obo, obozowisku koczowników, a w koczownicy to budzą z lęk tam znać się, w okolicy, to są tacy niesocjalizowani, nie nie, chodzą własnymi ścieżkami. No i tam, tam jakaś była kobieta, którą trzeba było zbadać, to rozłożono taką płachtę nad nią i ja się wczołgałem pod tą płachtę i tak po ciemku musiałem coś wymacać. Co to się dzieje u tej kobiety? Z głową czy tylko ręcznie? No, no ręcznie, ręcznie. A bo nie wczołgałem, nie, nie, nie, nie, nie wczołgałem się. No, nie uszkodziłem nie jej w każdym razie. To no, tak wyglądało, że była kolejka ludzi, którzy szukali pomocy. Yy, by, y, Sosia Ananicz tłumaczyła, bo ja tam troszkę się nauczyłem tych podstawowych słówek, ale to było za mało. A poza tym oni uważali, że nie muszą dużo mówić. Lekarz spojrzy i, i da tę ta tabletkę i powie, powinno być dobrze. No yy, mamy notatki jeszcze z tych wszystkich takich wizyt lekarskich. Króciutko to trwało, bo to, to nie można było, zresztą cóż można było zrobić, jeśli ktoś przychodził jakąś przewlekłą chorobą. Mnóstwo było ludzi zarobaczonych, no ale też leczyć doraźnie y, przeciwrobaczo, to potem i tak do niczego to nie doprowadzi, jak nie jest utrzymywana higiena. Potem, jak już wracaliśmy, to już to całe instrumentarium chirurgiczne nie było potrzebne, więc można było je sprzedać. Mieliśmy trochę pieniędzy na, na kupienie różnych pamiątek i korzuchów afgańskich. To wtedy one w Polsce były bardzo modne i mnie się to też przydało. Te korzuchy sprzedałem i miałem, miałem na nowe mieszkanie. Trochę A teraz, jak, jak tak. Pamiętam, to one były podłej jakości, ale, ale robiły wrażenie, to było mocne bardzo wtedy. No i tak. Jakby bardzo miał... dziękuję. Dzisiaj obawiam się, że kożuchy by nie starczyły na mieszkanie, ale jakbyście trochę narkotyków z tego wam przywieźli, to może tak. <grystanie> Narkotyki, owszem. Jasne. To ja chciałam jeszcze troszkę skomentować twoją wypowiedź, ponieważ jakoś, jakoś tak współgrały twoje, Twoje badania lekarskie z moimi badaniami etnograficznymi i ja pamiętam taki wypadek, kiedy też znoszono takiego chłopca z gór, który miał ranę, ranę taką otwartą i jeszcze obłożono folią, więc to, to było w bardzo, bardzo złym stanie i Ty robiłeś operację w Nysce, a pamiętam to dobrze, bo Razem z koleżanką asystowałyśmy, po raz pierwszy zdarzyło mi się asystować przy operacji, trzymać nam przygotowywać igły i nigdy w życiu nie wiedziałam, nie wiedziałam nawet, że rana taka, która jest tak ogromna, może zostać tak świetnie zasklepiona, zaszyta. No to miałem szczęście. Skórę ściągnęła. A zresztą, w sensie, że potem nam za, na zaprosili. I właśnie zaprosili, zaprosili do realno. Tak, to było ciekawe. A poza tym właśnie te, te badania poprzez mężczyznę, to często tak wyglądało, że mężczyzna też mówił za kobietę, prawda? Czyli w większości przypadków tak, tak to wyglądało. I ja jeszcze pamiętam taką, chyba w Badzie, taką historię, kiedy Ty dałeś jakiś lek, maleńką tabletkę synowi jakiegoś notabla tamtejszego i mieliśmy wtedy kłopot. Wydawało się, że może się to źle skończyć nawet, bo oni powiedzieli w ten sposób, przyszli do nas z pretensjami, powiedzieli, cóż to może być taka maleńka tabletka, to może być tylko trucizna. I ten syn podobno po zażyciu tej tabletki natychmiast padł jak martwy i całe szczęście, <śmiech> że się ocknął, bo wtedy marny mógłby być nasz los. A, natomiast bardzo cenili zastrzyki. No, no tak. To ja coś, co Tylko co ja mogłem przyzbywać? zrobić? Witaminę robiłem, jeśli chodzi o zastrzyki, żeby nikomu nie zaszkodzić. Raz mnie wezwano do, do rodzącej kobiety, która już dwa dni rodziła i nie mogła urodzić. Ale cóż ja mogłem zrobić? No, cesarskie cięcie. No i wtedy mówiłem, że trzeba do szpitala, a szpital o 3 dni drogi. Jak się jak wjeżdżać do jakiejś wioski. No to ja zaczynałem być ostrą konkurencją dla miejscowego lekarza, więc trzeba było najpierw pójść do tego lekarza, dawałem takie całe pakiety, duży bakrzyż, leków. Dyskutowałem z nim właśnie co na co, oni tych leków nie znali, no i potem to troszkę chyba nie, nie, było, nie było jakichś problemów z, z tymi lekarzami, chociaż, chociaż zapewne Czuli, czuli, jakąś złość do tego europejskiego lekarza. A jakieś kłopoty jednak z nami miałeś? A właśnie nie, nie, ja to w ogóle nie miałem, przedtem rozmawiałem z lekarzami różnych ekip, które jeździły nad, z takimi wyprawami wielomiesięcznymi i zawsze mówili, że no, potem jest dynamika grupy, potem zaczynają się, zaczynają się tarcia, niesnaski. Czasami ktoś buntuje się, odjeżdża, a u nas nie było nic takiego, w ogóle nie, żadnej, żadnych interwencji. Ja się to, to prawda, to jak, coś jest zupełnie w yy, nasz, nasze jedne spięcie. Tak, tak, nie powiem. Yy, no tutaj chwalimy Pana doktora Jarzewskiego jako, jako chirurga, jako interwista, ale on był psychiatrą i chciał być psychoterapeutą. Na i pamiętam taką, taką scenkę, gdzie po jakiejś rozmowie przy kolacji, yy, jakaś drobna kłótnia, yy, yy, nie pamiętam już co było, yy, rozeszliśmy się do namiotów, były, były dyżury. A ja byłem w tym kutniu zdaje się, najbardziej za, zaangażowany jakoś, więc z byłem najbardziej może podanerwowany. I miałem pierwszy dyżur na pierwsze dwie godziny od 10 do 12, potem następny dyżur miał Tomek. Tomek punktualnie w piżamce przychodzi o 12, mnie zmienić, natomiast ja w swojej naiwności mówię Tomku, ja jestem tak zdenerwowany, jeszcze, że, że nie, na pewno nie będę spał, jak ty będziesz mógł spać, to i spać. O, to była woda na młyn dla psychiatry. A dlaczego jesteś zdenerwowany? Mówię, powinieneś wiedzieć. A to to na to uspokój. Już się uspokaja. Znowu jakieś, jakieś miłe słowa na, na uspokojenie, więc ja zaczynam y, dosyć agresywnie. Y, potem pamiętam, że dosyć niegrzecznie nawet. I chwyciłem chyba taborek. ale w skrócie. Zacząłem gonić. Ty zrezygnowałeś z, z tego i poszedłeś, poszedłeś do namiotu. Myślałem, że, że, że, że to jest koniec interwencji ee, psychiatrycznej, ale po paru minutach tam jak wychodzi z namiotu ze szprycą. wchodzi <grym grym grym> do mnie i mówi, ściągaj portki. Coś, coś na uspokojenie by chciał dać. Chyba odbyło się bez tego zastrzyku nie wpłynęło to na, na nasze stosunki, ale to, było, no to była właśnie taka ingerencja um, psychologiczna. Um, bardzo fajna. Ty nie pamiętasz tego? Nie pamiętam. Było to, nie, to nie, jest pamiętam. nie grozi. To może ale coś. chciałbym tak ja też uzupełnić to tak. właśnie, <głos> kierowka wobec naszego tłumacza. W ogóle cieszyliśmy się, że jest z nami lekarz o takiej specjalności, bo faktycznie w tym roku, 76 do Afganistanu było aż 13 wypraw wysokogórskich. I część z nich się rozwiązała przed czasem, dlatego, że sobie nie poradzili w zespole. Przebywać tam kilka miesięcy, no jakieś takie napięcia, że wracali wcześniej. A u nas nie było żadnych napięć w naszym zespole, jakoś tak, żeśmy się dobrali. I Tomek się czuł jakoś tak, Trochę mówi, tutaj za, za duży spokój jest w tym, w tym zespołem. W związku z tym inicjował pewne takie zaczepy. Wobec, wobec, wobec tego tłumacza mówi, mówi do Andrzeja, Analisza, słuchaj, czemu taki spokojny jest, który się uzewnętrznić, a nie tam mieć wszystko w sobie. Nie? I po paru takich nagabywaniach Andrzej nie wytrzymał i mówi, no peził się odczeb ode mnie, nie? A na to Tomek. No, o to właśnie chodziło. A to była stała taktyka twoja. Uważałeś, ja że, że powinniśmy nie tłumić jakiś ewentualny uraz, tylko uzewnętrznić, bo wtedy się atmosfera poprawi oczywiście. No ale widać, że te prowokacje nie były znowu takie straszne. Ja nie pamiętam, żeby ja manipulował. Tej... mi się uderzyć, pamiętam, żebym się rozładował. Kazałyśmy się uderzyć, tak, ale też kazałyśmy się wykopnąć. Jeszcze był zupełnie jeśli można tą akcję z szyciem temu łopaczkowi tą do połowy od uda, była pęknięta skóra, makabrycznie to wyglądało, po skończeniu tej operacji, kiedy ładnie wszystko było zszyte, zatudrowane, to akurat ten ojciec siedział za pazuchę taki plik banknotów, no i przekazywał lekarzowi. Oczywiście Tomek nie, nie wziął nic, mówił, no gdzie, no przecież musiał, to jest jego zadanie. A, ten, a ten, ten ojciec mówi, bo on to zebrał z całej wsi, te pieniądze, w szpitalu by musiał tyle zapłacić. Dzięki temu, że no, Tomek nie miał żadnej opłaty, mieliśmy po 10 dniach, kiedy trzeba było tam pojechać i szpy podejmować, Yy, zorganizowano nam transport, i tam pięć osób na koniach wspinaliśmy się do tego letniego obozowiska, z tego poziomu rzeki, czyli tam 200 ileś metrów na poziomie morza, aż do 3000 ileś. Takie pięciogodzinna jazda konna, no, i dzięki temu mogliśmy obejrzeć, jak oni yy, mieszkają w czasie, kiedy na dole są upały, tam z całym zabytkiem, to obozowisko letnie. No, to było ciekawe. Tak, a yy, jeszcze wieziono nas konimi, ale po tutaj tej posłudze lekarza sprowadzono nas już przy pomocy osłów, Już było trudniej. Jeszcze chcę powiedzieć, że jednym z uczestników wyprawy po Kabulu był, był przydzielony na oficer policji. To było obowiązek, że grupa musi takiego człowieka mieć i on okazał się niesłychanie sympatycznym, e, dobrze z nami, współpracującym, mało pijącym, młodym człowiekiem. Po powrocie już po rewolucji tego tarakiego e, pisał, to mnie zapewne włączył się do tych przemian rewolucyjnych, bo ci ludzie z trudem wytrzymywali te stosunki szczególnie ci kształceni, albo w Ameryce, albo w Związku Radzieckim, Związek Radziecki kształcił no, sporą liczbę studentów, nie, chyba się włączył i prawdopodobnie gdzieś tam zginął. A co mi ja mam o kierowców, bo byliście w sumie Może opowiem o tych kierowcach, to byli kierowcy fabryczni specjalni yy, szkoleni do tego, żeby pokonywać tory przeszkód, w tych, yy, takie fabryczne tory przeszkód. Na przykład kierowca, który prowadził tego stara 266, on miał w, w torze przeszkód na przykład pe, w pewnym momencie wjeżdżał tak, że wodę miał aż po to drogę no i ten samochód po prostu musiał tam wyprowadzić nawet powietrza był z góry. A oprócz tego, że oni byli znakomitymi kierowcami, to jeszcze byli znakomitymi mechanikami. Bo przecież te samochody były zupełnie nowiutkie. Przejechaliśmy łącznie gdzieś 26 chyba tysięcy, kilometrów, tam 123 chyba. Chodzi o to, że po trzech tysiącach być przegląd taki fabryczny, w zasadzie pełny, pełny serwis. Jakby obsługa dawniej samochodów, silniki musiały być docierały. W związku z tym oni co jakiś czas prowadzili taką obsługę, jak na autoryzowanych stacjach obsługi. I Jeszcze tak przy okazji, jako po ciekawostkę, to byli starsi już, to znaczy zwłaszcza znaczy starsi, że nie, nie mamy kontaktu z nimi, także no niestety nie mogliśmy, ale chciałbym powiedzieć o takim akurat, o takim zdarzeniu, jeżeli chodzi o kierowców. Mianowicie, kiedy, kiedy jechaliśmy Ira, przez Iran, ja akurat jechałem w Ciężarowie, bo tam był taki własny, można było filmować, z tej kabiny. Kierowca w pewnym momencie mówi wyłączymy silnik to szkoda benzyny. Przez 46 km jechaliśmy takim lekkim spadem yy, be, be, przy wyłączonym silniku. On mówi, no teraz fajnie, ale z powrotem będziemy musieli przez <ścoughs> 46 pod górkę. Co ciekawe, jak aż po horyzont nie było żadnych ani tam skrzyżowań, nie było jakichś żadnych miejscowości w związku z tym mógł z wyłączonym silnikiem. I w pewnym momencie, w, w tym starze tam chyba 120 na godzinę było maksymalnie na liczniku, jak wyłączył silnik, to silnik mu nie hamował, zaczął wyprzedzać Nyskę bez silnika, nie? więc ten kierowca z Nysy zaczął grozić palcem, że ten tak szybko jedzie, no, także to przeżyłem coś takiego przez 46 km, że jechać. 120 na godzinę, ciężarowym samochodem, który sam ważył 7 ton, netto jakby ten ponad 7 ton, ładunku, w terenie mógł mieć tylko 3 tony, na gładkich drogach mógł mieć 5 ton maksymalnie, ale tak, tak jak było wspomniane, tępy półosie, to znaczy jedna pękła całkowicie, druga się wyjęła i kierowca mówi, te półosie w fabryce są montowane w ten sposób, że zamrażane są w ciekłym azocie i wsuwane we właściwe miejsce. No i teraz jedyna możliwość to gdzieś by musieli nam ściągnąć samolotem te półosie, no bo jak to, jak to w ogóle, jak to zrobić? I co, i co ciekawe, tam kowale potrafili, dowolnego, dowolną markę samochodu potrafili naprawić, tak jak już Tomek wspominał, I, czy, czy, czy, czy chyba, albo nam to, yy, mianowicie w miejsce, gdzie w tym, w tym starze była rurka, pół -oś była w formie rury, wbili jakiś pręd, taki z, y, pełen pręd, wyprostowali te pół -osie i bez problemu do Polski przez te y, dziesiątki tysięcy wrócili. A już była sytuacja taka, że nie wiadomo było, co z tym samochodem zrobić. Także y, no, rękodzieła tych rzemieślników afgańskich są, czy, czy w ogóle umiejętności że rzemieślników afgańskich są fascynujące. Proszę Państwa, tu w tle cały czas mamy możliwość oglądania zdjęć a, Pana doktora. Myślę, że po tej serii wypowiedzi wszystkich obecnych uczestników jest czas na pytania, dyskusje, które wątki tutaj warto pogłębić, o czym zapomnieliśmy powiedzieć. Ja zapomniałem. <głosy> <A to proszę. głosy> jako psychiatra mnie bardzo to interesowało, jakich ja tam chorych psychicznie spotkam w Afganistanie. I w zasadzie prawie nikogo takiego nie widziałem. Jeden pacjent, zapewne ze schizofrenią, opowiadali po wioskach, że jak mają takie kłopoty, to wysyłają chorego do jakiejś jaskini gdzieś tam w górach. Dostarczają mu jedzenie przez kilka tygodni, po czym on już wraca zdrowy. No to jest taki naturalny przebieg choroby, która się ma swój początek i ma swój koniec. Jak byliśmy w Kabulu, miałem kontakt z lekarzem, który się uczył w Polsce, afgańczyk, ale mówił po polsku, więc łatwo było się z nim porozumieć. On mi pokazał szpital, jak to wygląda, pacjenci w takich dosyć prymitywnych warunkach, ale na jakichś prymitywnych łóżkach, ale szpital nie zapewniał żadnego wyżywienia, tam zawsze rodzina przychodziła i dawała jedzenie. No i był tam również jedyny w Afganistanie oddział psychiatryczny. Ten lekarz akurat miał dyżur w szpitalu i poruszyłem go, żeby mi pokazał ten oddział psychiatryczny. Poszedłem z nim trochę w strachu, no bo ostatecznie jestem niewierny, a kto zabije niewiernego, ten idzie do nieba. Więc, a to są chorzy, którzy mogą być nieobliczani. Tymczasem jak weszliśmy na ten oddział, to ci pacjenci mnie okrążyli, każdy chciał dotknąć, każdy chciał porozmawiać, tak serdecznie byli. A niektórzy, widać tacy bardziej pobudzeni, byli spacyfikowani, leżeli w łóżkach i tak jak u nas takiego pobudzonego pacjenta trzeba mocno przywiązać do łóżka, to tam oni byli przywiązani symbolicznie, sznureczkami tylko. I to wystarczyło, są przywiązani, leżeli. Jeżeli chodzi o, o te medyczne sprawy, to, to bałem się jakichś chorób zakaźnych. Wziąłem z sobą z Polski szczepionkę przeciwko Durowi. Mieliśmy lodówkę, więc ta szczepionka była w lodówce, ale lodówka chyba nie zawsze nie ziębiła. Zawsze I w Kabulu najpierw spróbowałem sam na sobie, żeby zobaczyć jak ta szczepionka działa. I po raz pierwszy, jedyny w życiu miałem coś w rodzaju takiego delirium bo ja sobie po prostu rozpór białka roz, <grym> wstrzyknęłem. No i jakoś to przeżyłem, nawet byście nie zorientowali się, że ja majaczyłem, ale to było ciekawe doświadczenie, to już całą szczepionkę wyrzuciłem. Ja to pamiętam jak wypiłeś płyn do do bycia na O, tak było straszne. U po popiłeś może. Straszne, no pragnienie się miało i był, był taki, taki kubek z czymś do picia, więc ja sięgnąłem, wypiłem, a no, okazało się, że to był płyn do mycia naczyń i, i Porządny potem, po taką pijaną, <grystanie> takich przygód mieliśmy wiele <grystanie> teraz to się na to inaczej patrzy. Tak? Ale jak powiedziałam, że miały jednak jakieś kłopoty z nami, to chodziło mi nie o kłopoty nie o natury psychiatrycznej, tylko no, jednak takiej fizycznej, bo A, troszkę takich... fizycznej to były, było. to były może dwie takie, no, że biegunki to A, normalne. Ja też miałem biegunki, inni też mieli prawo mieć biegunki. Jedna, jeden problem miałem z kierownikiem, bo, który miał czyraka dosyć potężnego. A jeszcze wcześniej też jeszcze inny był kłopot, że miał takie znamie barwne, które się zaogniło. I to było na terenie Iranu, jechaliśmy w kierunku Kabulu. Co, co było zrobić? Jeśli to miałby być czerniak, to nie daj Boże. I w Kabulu poszliśmy do, do szpitali, szpitala, który prowadzili Amerykanie i oni tam stwierdzili, że to nie ma, nie ma strachu. Miałem pacjentów czasami bogatych, którzy przychodzili i chcieli, żeby ich leczyć. Przyszedł jeden, jeden człowiek, który był leczony na, na gruźlicę już od wielu lat, już ogłuch, bo tyle dostało streptomycyny, która powoduje często głuchotę pokazał mi zdjęcia rentgenowskie, bo leczył się u lekarza afgańskiego i robił sobie systematycznie zdjęcia. A ja na, tym, na tych zdjęciach Google nie widziałem gruźlicy. On był leczony po to, żeby dawać pieniądze lekarzowi. Różne takie historie tam się zdarzały. No ale żółtaczka nas dotknęła. A, a tak, to tak, to była osoby. druga sytuacja, ameba. kiedy ameba, no przed, przed powrotem to był, była kwestia, kto do, do Polski wraca z amebą, a kto nie. Ten lekarz polski, który, który mi pomagał, wzięliśmy próbki kału od wszystkich, potem on wybadał, które, w których próbkach jest ameba i w drodze powrotnej leczyliśmy się solidnie metronitazolem, który miałem w dużych ilościach i zdaje się nikomu w Polsce tutaj żadnych przypadłości się nie zdarzyły. Tam Być może tak. A czy, a jak, czy to były badania rzeczywiście takie wiarygodne? To trudno powiedzieć. To trzeba było ufać temu lekarzowi, który to oglądał przez mikroskop. Ale leczyłeś? Wiem że, wiem, że każdy z nas dostał. Akurat na mnie ta ameba padła i zaaplikowałeś to lekarstwo, gdzie geograficznie strefa, gdzie ameby się skończyła. Prawda? Więc wjeżdżaliśmy do Turcji, a ja w Turcji nam zaaplikowałeś ten lek z instrukcją, że absolutnie nie można go łączyć z alkoholem. z alkoholem. no tak. A Turcja już kraj bardzo gościnny, winny. Wjechali Polacy w poratymce Bonika i lata i tak dalej i zaczęli nas straszliwie gościć. Zbierali się tam. No ja muszę przyznać, korzystałem z tego czerwonego wina, a Tomek wiedział, że, że ja piję wino i że nie powinienem, bo jakie są skutki. Skutki były fatalne, opłakane, ale tak się trzymałem dziennie, że Tomek nie widział tych skutków ani razu. Tylko przychodził ty pijesz i nic? Ja blady już był wycieńczony, ale, ale m, m, m, m, m. przeżyłem. Dobra, pan prezes Dzieliński, wążę Zieliński tak. zgłaszał się z pytaniem. Proszę e, Państwa, nie byłem oczywiście uczestnikiem e, tej wyprawy, ale e, drobna refleksja z innej całkowicie perspektywy. E, m, to było wielka przyjemność dzisiaj zobaczyć e, żywych uczestników i filmy, a to z tego względu, iż e, byłem e, wraz z, z moim malutkim synkiem, wtedy jednorocznym, e, żegnam, na pożegnaniu tej wyprawy. E, Pamiętacie, że Wyprawa oficjalnie wyruszała sprzed kolegią minus. Takie jedno zdjęcie Państwo widzieli i tam przyjaciół współpracowników przybyło, żeby pomachać ręką życia przez tego dobrego tym odjeżdżającym. Ale to jest jedna kwestia, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na Was z tego nie może wiedzieć na kontekst tej wyprawy i. Proszę, ja się tutaj mówił o różnych wymiarach, dla wyprawa przyniosła y, wymiaru naukowych, towarzyskich, y, pan doktor mówił o wymiarze y, lekarskim, ale był jeszcze jeden wymiar i jeden kontekst, o którym chciałem powiedzieć. Mianowicie y, y, y, to pożegnanie, na którym ja byłem, y, to było 76, y, no w jakiejś mierze y, zainspirowało także mnie do tego, aby pomyśleć, czy aby nie można by było e, podobnie wyprawy zorganizować e, na te tereny, które były w mojemu sercu najbliższe. No a, jak Państwo wiecie, chodziło o amerykę e, Południową. No, ale jak samochodem samochodu do Anorylę Południowej to raczej byłoby niemożliwe. E, w 1978 roku stało się to możliwe i e, de facto dwa lata e, trwały przygotowania mojego zespołu. E, on był zespołem tak międzyośrodkowym i doszło wreszcie to do skutku podobnym samochodem, czy nawet takim samym samochodem byśmy wyruszyli, ale do Dyni i stamtąd z stawkiem do Peru. Do Natomiast część sprzętu, i tu jestem Wam bardzo wdzięczny, część sprzętu użyczyliście również na tą wyprawę, która nazywała się Polska Wyprawa Naukowa Bandy w 1978 roku, która była. Pierwszą tego typu wielką ekspedycją również interdyscyplinarną, etnologiczną, archeologiczną, historyczną, geograficzną, mm. na tamten kontynent. Także widzicie Państwo, że te inspiracje wzajemne, jakby wzory, one przechodziły. Profesor Gawieński mówił o tym, jak interesował się wyprawami, doświadczeniami wypraw afrykańskich. I tu nie dochodzę do, do tej pewnej konkluzji, bym powiedział, Kontekstowo polityczny. E, mówimy o tych prawach, o etnografii. E, e, pan doktor był łatwiej powiedzieć, taki, taki kanon pożył słowny etnografii, daje bóstwo, tam od razu w Afganistanie. Mianowicie, ja chciałem powiedzieć na coś innego. Mianowicie, wszystkie te wyprawy, które e, odbywały się dość intensywnie, one miały charakter etnologiczny, archeologiczny, geograficzny. No i oczywiście sportowy, klimatystyczny, one odbywały się w 90% w latach 70. Nie wcześniej i to oczywiście nie później. Później wiadomo dlaczego, bo w latach 80 i 81 w ogóle nie można było wojnić. Dziękuję, że nikt z nas młodych później miał głowy ku temu, by w Polskę. W tym czasie z tego powodu oglądające kraje, chyba że ja to nie później. Natomiast wcześniej nie było takiej atmosfery. I e, e, po, osiem, po lat, latach 90. okazało się, że innymi pisali o tym Jerzy profesor, obecną Leszek Dzięgiel, e, wieloletni dyrektor Instytutu Tecnologii w Krakowie, pisała o tym także e, i mówiła Pani Profesor Sobelewicz, e, szefowa analogicznego Instytutu w Warszawie. E, są te publikacje, ale problem jest mało zbada w gruncie rzeczy. Otóż e, chodziło o to, między innymi, że tutaj panu takie, takie, taka, taka informacja, że tylko z Polski PRL-u ówczesnego takie wyprawy wyjeżdżały. Otóż e, okazało się, że e, te wyprawy były, one były skrajnie trudne do zorganizowania, ale były możliwe do zorganizowania i się okazywało, że e, sponsorzy zarówno ci, którzy dawali pieniądze, tak jak ci, którzy dawali wsparcie, jak powiedział, swoim Mieli, że tak powiem, nam nie ale oni wiedzieli o tym i dokumenty na to są, pewne zielone światło, właśnie w latach 70., żeby młodzi ludzie e, nie zajmowali się polityką, e, nie wieczowali na ulicach. Jeśli są gdzieś zorganizowani, to nie sobie po prostu dwa lata się organizują wyprawę, potem należy ich e, e, w jakiś sposób tam dofinansować, dać zielone światło i wyjeżdżać okazuje się, że tak na takie dokumenty natrafiono. Myśmy o tym oczywiście nie wiedzieli, choć na przykład w przypadku e, tej wyprawy, którą ja organizowałem, e, posłużyliśmy się tym e, intuicyjnie, z e, klikiem e, bardzo mocnym. Od razu pojechaliśmy do, dzięki jakimś tam znajomościom środowiskowym, pojechaliśmy do e, ważnego sekretarza e, Komitetu Centralnego e, od spraw e, nauki, który był zresztą rektorem y, y, APH y, y, w Krakowie, profesor Weneja, więc postać naprawdę bardzo wysoka i jak on nam dał, że tak powiem, y, stał się proponęć nasze nasze, naszej wystawy, naszej naszej to wszystko poszło, nie, mówić, jak z masła, ale po prostu było to łatwiejsze. Dzisiaj na to patrzę właśnie z tego punktu widzenia, że y, było to duże przyzwolenie na tego rodzaju inicjatywy Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mowa była o tym okienku, który w latach 70. można było robić wyprawy rozmaite. Ja dzięki temu, że, że byłem w Afganistanie lekarzem, znałem, znał mnie pan profesor Zdzisław Pryn z Krakowa, a w Krakowie organizowano wyprawę kajakarzy górskich do Argentyny. No i Ryn odpowiedział im, że jest taki lekarz w Warszawie, który mógłby z nimi pojechać. W rezultacie pojechaliśmy nie do Argentyny, bo wtedy akurat zaczynała się, jakby wisiała na wosku wojna między Argentyną a Chile, więc ci, ci studenci krakowscy zastanawiali się gdzie by tu pojechać? Do Meksyku. A czy tam są grzechy górskie? No są góry, to są i rzeki. <grywki> no i pojechaliśmy. Ja jako ten lekarz wyprawy jeszcze przedtem musiałem jakiś, jakiś trening kajakarski zrobić. Pojechaliśmy do Meksyku i miałem porównanie dwóch kraj krajów i y, y, y, y, y, y, y, y sytuacji lekarza i pacjentów i w Afganistanie i w Meksyku. W Afganistanie wszyscy byli chorzy. Y, każdy, każdy znajdował jakieś tam jakąś dolegliwość i, i szukał pomocy. A w Meksyku wszyscy maczą. Nikt się nie chciał leczyć. <grytansi> Zapomniałem, bo musimy się jednak jedną sprawą pochwalić jeszcze mianowicie myśmy przywieźli bardzo znaczące kolekcje eksponatów dla muzeów dla trzech, dla trzech muzeów etnograficznych Te muzea dały nieco pieniążków na, na, na zakup eksponatów i, i, i faktycznie te kolekcje są w Muzeum Azji i Muzeum Etnograficznym Warszawskim i chyba w Poznaniu. Kończąc nasze tutaj padało, padały, padały sformułowania, że jak to miło zobaczyć żywych jeszcze uczestników ekspedycji. Przynajmniej refleksja, że faktycznie macie Państwo szczęście, że widzicie nas żywych, ponieważ jeden... A nie w gablotach muzeum. Chociażby ponieważ mieliśmy szansę nie być tymi żywymi, ze względu na moje niedopatrzenie organizacyjne, ponieważ no, mieliśmy wszystko ze sobą, mieliśmy również gaz mieliśmy kilkadziesiąt butli gazowych y, takich 3 litrowych y, i te butle nam doskonale służyły jako uszczelniacze między skrzyniami wszystkimi y, że to nie rypnęło, one były co prawda owinięte zawsze w papier taki falisty, ale w tym klimacie te naprężenia przy hamowaniach i tych jazdach bez, bez silnika, z włączonym silnikiem, no to inshallah, Allah, tylko opieka Allaha nas uchroniła i dzięki temu jest, widzicie Państwo, nas żywy. Dziękuję bardzo. Chciałbym trochę powiedzieć, Przepraszam, jeśli można, tak? Wejdę w słowo, bo tutaj dostałem sygnał, że powoli trzeba tę salę opuszczać, ale zamienimy ją na jeszcze lepszą, więc nie trzeba się martwić. Ale proponuję, żebyśmy powoli zmierzali do końca tej części nieoficjalnej, za chwilę ta bardziej kameralna, gdzie można przy jakiejś zielonej strawie porozmawiać w sposób taki bardziej bezpośredni i nieformalny. Zielonej to znaczy, nie wiem, czy wegetariańskiej, czy wręcz wegańskiej, czy jakiejś jeszcze innej, ekologicznej, z całą pewnością nie afgańskiej. E, profesor pozen tutaj przyznawał się do, nazwijmy się, duchowego dziedzictwa, czy wdzięczności tutaj Ewie za to, że dała impuls do jego wyprawy. Ona dała też impuls wielu innym wyprawom, między innymi wyprawom afrykańskim, w której uczestniczył profesor Forbrich. Dzisiaj nieobecny, który zobowiązał dr Brzezińską, a ona mnie tutaj do odczytania jego adresu, do drogich wyprawowiczów. Szanowni weterani etnologicznej wyprawy azjatyckiej Ewa 76, serdecznie gratuluję okrągłej rocznicy waszego pionierskiego przedsięwzięcia. Wyprawa to brzmi dumnie, choć może dzisiaj nieco archaicznie, w dobie nasilonej globalizacji, upowszechnienia nowych technologii, telefonów komórkowych, internetu, banalizacji transportu lotniczego itd., mało kto pojmie całą siłę wyrazu tego słowa. Niemniej pasuje ono bardzo do realiów polskiej etnologii lat 70. ubiegłego wieku, świata bez grantów, KBN-ów i NCN-ów a za to z szalonym, czarnorynkowym kursem dolara i paszportami zamkniętymi w szufladach Milicji Obywatelskiej. Coś mi się zdaje, że to WSW jednak było, a nie Milicja Obywatelska, ale może dopiero w 80 latach. Sam dobrze wiem, że w tamtych realiach sam pomysł podjęcia badań naukowych w odległym zakątku świata wymagał odwagi, a jego realizacja dużej dozy wyobraźni i determinacji. Wasz przykład dał impuls kolejnym inicjatywom, które wyróżniały wówczas Poznański Ośrodek Etnologiczny na mapie polskiej etnologii. Dodawał odwagi i wskazywał drogę studentom. Moim kolegom ze Studenckiej Ekspedycji Etnograficznej Afryka 76 i wielu innych. Żałuję, że nie mogę być dzisiaj z Wami. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ryszard Forbiew przekazuje na ręce kierownika Uprzejmie, proszę. Teraz proszę Państwa komunikat organizatorów i potem zapraszamy za drzwi na poczęstunek i...